Marecki zacisnął gniewnie wargi, ale nie powiedział ani słowa. Za stare był napyskowanie szefom, które i tak nie zmieniłoby jego sytuacji. Polecenie służbowe to polecenie. I nie można odpowiedzieć, dlaczego ja, choćby nie wiem, jak bardzo się chciało. W zaistniałej sytuacji właściwsze byłoby pytanie, dlaczego my? Tomczek nie miał takich obiekcji jak młodszy starzem, choć odrobinę wyższy stopniem kolega. Dlaczego my? Zapytał komendanta inspektora Łukasza Grabika, prywatnie byłego ojczyma komisarza Mareckiego, jego aktualnego przyjaciela, choć poza pracą nie spotykali się zbyt często. Bo tak powiedziałem. Grabik był kilka lat młodszy od Tomczaka, może dwa albo pięć, sam już nie pamiętał. Obaj przekroczyli pięćdziesiątkę, ale o ile Tomczak zdecydowanie wyglądał na swoje lata z tą posiwiałą czupryną i wąsiskami, w których jeszcze tylko tu i ówdzie pozostała naturalna czerń, on czuł się stary za obu. Problem z awansem polegał na tym, że jako zwykły posterunkowy dostawał w dupę tylko od komendanta. Teraz natomiast kopali go wszyscy. Staszek, odpuść. Nawet nie wiemy, czy mamy sprawę. Zanim zaczniemy się martwić kolejnym zabójstwem, musimy ustalić, czy doszło do przestępstwa. Może facet padł sam z siebie, powiedział pocieszającym tonem Marecki. Tomczak spojrzał na niego z niedowierzaniem. Przecież dziś w nocy sam mówiłeś, że nie ma opcji, żeby facet bez dokumentów, portfela, zegarka i telefonu, nie wspominając o samochodzie, spacerował sobie w eleganckich pantoflach i marynarce, w kompletnych ciemnościach po zarośniętym brzegu rzeki, gdzie ledwo wędkarze docierają, nagle dostał zawału i padł pyskiem w wodę. Owszem, co nie znaczy, że padł ofiarą morderstwa. Może umówił się z panienką i padł w trakcie... — Spodnie i gacie miał na miejscu — wtrącił Tomczak. — Albo tuż po, ewentualnie tuż przed — dokończył Marecki. Panienka się wystraszyła i uciekła, zostawiając nieboszczyka, a przy okazji zabrała co nieco, więc możemy mieć najwyżej kradzież i nieudzielenie pomocy. Zostańmy przy kradzieży, zaproponował Tomczak, wyciągając chusteczkę z kieszeni i wydmuchał głośno nos. Facet mógł być nie do odratowania, więc żadne udzielenie pomocy nic by nie dało. Kradzież i ewentualnie profanacja zwłok. A może byście tak zabrali się do ustalenia faktów, a nie tworzyli historyjkę? To nie SB, komisarzu Tomczak. Ostro wtrącił komendant, zastanawiając się, kiedy to stracił posłuch u swoich podwładnych. Sprawą powinien się zająć kierownik działu kryminalnego. Jednak wziął urlop, a jego zastępca zachorował. Do tego nie było kogo mianować na ich miejsce i zrobić go pełniącym obowiązki, bo jedynymi osobami, które nie chorowały i nie urlopowały się, byli ci dwaj. Kandryczący się teraz jak dwie przekupy na targu. Wprawdzie Antek nadawał się na szefa jak mało kto, lecz wszelkie awanse miał w głębokim poważaniu, a Tomczak... Grabik westchnął. Ach, gdyby nie te braki kadrowe. Nigdy nie byłem w ZB, oburzył się komisarz. Won mi stąd, obaj. Powoli i łagodnie powiedział Grabik, sięgając ręką do szuflady biurka. — Bo powystrzelam jak psy. — I takie są właśnie metody SB. Wymamrotał Tomczak pod nosem, posłusznie ruszając w stronę drzwi. Marecki bez słowa podążył za nim. Komendant odetchnął z ulgą i wyjął z szuflady tabletki do ssania na zgagę. Włożył jedną do ust i sięgnął po kolejne dokumenty, które musiał przejrzeć, nim złoży podpis. — Antek — zaczął Tomczak. Ledwo znaleźli się w korytarzu. — Wiesz, że ja swoje zrobię, ale morderstwo? — Sprawa jak sprawa. Każdą należy prowadzić z należytą starannością. Głośno powiedział Marecki na wypadek, gdyby szef miał go usłyszeć. — Daj spokój, Staś. Co ma być, to będzie, a sprawę trzeba rozwiązać. Jak umknie nam złodziej czy fałszerz, to nie ma powodu do dumy, ale walić głową w ścianę nie będę. Nie można jednak dopuścić, żeby zabójca chodził na wolności. — Właśnie o to mi chodzi — pięknął kolega, ocierając chustką pod z czoła. Antoni z niejakim obrzydzeniem skojarzył, że to ta sama, w którą kilka minut wcześniej kolega wydmuchał nos. — Przy włamaniu pochodzisz, ludzi popytasz, czy ktoś coś widział, zajrzysz do lombardu tu i ówdzie, nic nie ustalisz, wrzucisz akta na dno szafy i bierzesz kolejną sprawę — — Ale tu chodzi o ludzkie życie — ciągnął jego towarzysz. Marecki nie odpowiedział. Starał się jak mógł myśleć pozytywnie, ale słowa tamtego świadczyły wyłącznie o niekompetencji albo wypaleniu zawodowym Tomczaka, a swego czasu, czyli jeszcze w poprzednim stuleciu, podobno był całkiem niezłym gliną. Pewnie w czasach, gdy podstawową pomoc w rozmowach z podejrzanymi stanowiła pałka — stwierdził zgryźliwie — po czym sam siebie zbeształ za te myśli. Staszek, samego siebie nie przeskoczysz, powiedział pocieszającym tonem do człapiącego za nim starszego mężczyzny. No wiem, ale co to ma do rzeczy? Że robisz co możesz, a bywa, że nawet i więcej, a i tak czasami trafiasz na mur. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Najważniejsze to pracować tak, by samemu sobie nie mieć nic do zarzucenia, wyjaśnił. Nie miał ochoty bawić się w niańkę, jednak od czasu ubiegłorocznej afery zdarzało mu się to wiele razy, bo prokuratura traktowała go jak śmierdzące jajo, a koledzy nie chcieli przysiągnąć tym smrodkiem. Najczęściej pracował z podkomisarzem Tomczakiem, jako że nikt inny nie chciał tego robić. Tomczak nie miał stałego partnera. Każdy, kto go dostał, natychmiast szedł na chorobowe i wracał, kiedy tamtego podrzucano komu innemu. Od czasu jak Stanisław dostał się jemu, frekwencja w wydziale i stan zdrowia kolegów znacznie się poprawiły, ale braki w ludziach, jak były, tak pozostały. Tyle, że mniejsze. Czy mam się postarać? Spytał Tomczak takim tonem, że Marecki najzwyczajniej w świecie miał ochotę walnąć tamtego w mordę, żeby przywrócić jasność myślenia i sobie, i jemu. Dowiedzmy się, jak umarł Denat. Trzeba też ustalić, kim był. Popytamy wędkarzy, może ktoś widział go wcześniej w tym miejscu. I trzeba sprawdzić monitoring. Przecież nad rzeką nie ma kamer, ale są na moście i na drodze, którą dojeżdża się do działek. Tam, gdzie można zostawić samochód albo skręcić w ścieżkę przy wale, biegnącą do zakola i dalej. Może uchwyciła go któraś kamera w okolicy. Nawet jeśli, to mamy taki monitoring, że twarzy nie rozpoznasz. Marecki westchnął. Twarz będzie niewyraźna, ale numer rejestracyjny auta da się odczytać. Trzeba posprawdzać dane z Wydziału Komunikacji. Może mu się poszczęści. Matylda łapczywie wgryzła się w kanapkę, którą wyjęła z torebki. Nic wymyślnego. Jakaś długa bułka z jajkiem i majonezem kupiona na stacji benzynowej przy okazji tankowania. Tego dnia nic więcej nie jadła. Śniadania w domu nie było, Romanowi przypomniało się, że musi być wcześniej w pracy, skoro po południu ma odebrać córkę ze szkoły. Wybiegł z kuchni w takim tempie, że Matylda nie zdążyła mu przypomnieć, iż ustalenia były zupełnie inne. Monika odbierze babcia Marysia, a on miał zrobić zakupy. W tym celu nie musiał wcześniej urywać się z pracy, wszak część sklepów jest otwarta do 24. Kto w końcu odbiera mnie ze szkoły? Zapytała zdezorientowana Monika, obficie polewając keczupem odgrzaną jajecznicę. Babcia, a tata? Zrobi zakupy. A jak przyjedzie do szkoły, bo zapomni, że ma nie przyjeżdżać, to zrobi zakupy w drodze ze szkoły, żeby nie marnować czasu. A gdzie ja będę, jeśli będę jeszcze w szkole, jak tata przyjedzie? U babci. Matylda nie miała problemu z odpowiedzią na tak dziwacznie sformułowane pytanie. To oczywiste, że córka chciała wiedzieć, czy ma wracać z ojcem do domu, czy też czekać na babcie. Zadzwonisz do taty i powiesz mu, żeby po mnie nie przyjeżdżał? Nie. Dlaczego nie? Bo już mu powiedziałam. A jak zapomniał? To przypomni mu się, jak przyjedzie do szkoły, a ciebie już nie będzie. A jak mu się nie przypomni i pomyśli, że ktoś mnie porwał? Uparcie dociekała prawie jedenastolatka. Wtedy spanikuje i zadzwoni do mnie. Matylda kochała swoje dziecko bezwarunkowo, jak każda matka, ale gdyby to dziecko zadawało mniej pytań, jej macierzyńska miłość miałaby czyste sumienie. Żywiła jednak nadzieję, że każdy rodzic, prócz momentów, gdy był gotów umrzeć za swoją latorośl, miał też momenty, gdy chciał umrzeć z jej powodu, albo, co jeszcze gorsze, zamordować swoją pociechę.